Nowiny 38 tygodnia 2014 roku. Dzisiaj jest 19 września 2014 roku. Tak samo, o dziwo. Ze mną w studio jest Marek Mazurkiewicz. Witam Państwa. I w Lublinie Szymon Grabarczuk. Witamy Cię Szymon. Dzień dobry. No czekamy, może jeszcze ktoś się połączy. Przypomnę, notatki znajdują się na stronie nowiny.podcasty.info. Notatki. I tam hangout umożliwia połączenie się z nami na żywo. Będziemy w studiu niedługo rozmawiać. Jest ten utwór Matiasa Westlunda, którego, z którego korzystamy już od trzech lat prawie. Marku, to niedługo trzecie urodziny będziemy obchodzić Wikiradia, dobrze no, pamiętam? Już Dwa trochę 2011. czasu się nam zeszło faktycznie. No, właśnie. E, okazało się, że utwór nadal jest na licencji takiej jak był, czyli uznanie autorstwa e, i wykorzystujemy tą, tą możliwość prezentacji tego utworu co tydzień w naszej audycji. E, no więc cóż, dzisiaj w programie mamy kilka informacji. Sporo całkiem. Komentarz do informacji z zeszłego tygodnia. To tam się pojawiła jedna informacja chyba od Ciebie, Marku? Tak, jeżeli to jest to, co myślę, to tak. Tak, i skomentujemy, bo przypominam, że jeśli ktoś słucha audycji w ciągu tygodnia i chce coś skomentować, wystarczy, że wejdzie do notatek i wpisze do zeszłotygodniowej audycji swój komentarz i my go przytoczymy tutaj podczas audycji i opowiemy bo coś mogło się wydarzyć, ktoś mógł znaleźć jak, jakąś informację, do której my nie dotarliśmy, także bardzo prosimy o takie komentarze. Później opowiemy o tym, co się dzieje w konkursie Wiki lubi zabytki, bo trwa do 30 września jeszcze, największy konkurs fotograficzny na świecie. Multilicencje w commons, tutaj małe wyjaśnienie może się uda rozwikłać, obchody trzynastolecia polskiej Wikipedii, gdzie i kiedy, zaraz opowiemy o tym, relacja z konferencji Wikipedia RU w Moskwie. Warszawskie otwarte wiki spotkania zaplanowane są na 4 października. No to już koniec informacji właściwie, ale link jest w notatkach, można sobie zajrzeć, kliknąć, zobaczyć co będzie, bo to się na żywo tam zmienia oczywiście tak samo. No i, i przypomnienie, że do 26 września zgłaszać można artykuły, które mają wziąć udział w akcji tydzień, miesiąc wyróżnionego artykułu. To takie też przypomnienie i chyba już wystarczy. Nie wiem, czy, czy jeszcze jest o czym mówić. E, to przypomnienie już nastąpiło właściwie. No dobrze, więc zaczniemy od komentarza do informacji z zeszłego tygodnia. E, to jest artykuł w Rzeczpospolitej. To jest fragment artykułu, bo cały artykuł jest zamknięty za opłatą. No właśnie, e, ale on jest od samego początku zamknięty, czy... No nie widziałem tego w wersji otwartej, ale ta informacja, która tutaj jest, nam chyba wystarczy do, do skomentowania tego, co się ostatnio działo, bo zastanawialiśmy się, czy komuś twórczy Google będzie korzystać z wiki danych, czy może już korzysta, a okazuje się tutaj, że robią własną bazę. Czyli jednak nie, nie chcą się dzielić, nie chcą korzystać z, z wiedzy, którą się dzielimy. No raczej chcę. Nie, nie, ja bym tego tak nie, nie, nie pojmował. To, że oni sobie robią jakąś tam swoją bazę, to nie znaczy, że ona ma spełniać dokładnie te same funkcje, co Wikidany, więc nie widzę w ogóle związku między jednym a drugim. To znaczy związek widzę taki, że to jest dublowanie działania, tak? W sensie... A dlaczego? To niekoniecznie. No wiesz, no, cała masa ludzi dubluje działania innych, ale to nie o to chodzi. No chodzi o to, że, że tworzenie bazy danych... Potem umożliwia innym korzystanie z tej bazy danych i Google tak samo będzie mogło korzystać z Wikidata jak wszyscy inni. Jasne, jak najbardziej I... będą mogli korzystać. No więc tylko w drugą stronę może to nie będzie działać, to znaczy my nie będziemy mogli korzystać z danych Google, Google, firmy Google. To znaczy podejrzewam, że i tak będziemy korzystać przy jakichś wynikach wyszukiwania, tak? Yy, wynika wyszukiwania w Wikipedii? Nie, yy, aha, no w sensie, tak, yy, tak. wyszukiwarki, no, no tak, no to jest, to jest, jedyna, jedyna dobra wyszukiwarka, yy, chyba, nie wiem, może są jakieś inne, Bing jest chyba też, ale nie wiem, czy taki dobry jest. Ostatnio ktoś mi polecał Binga, stwierdzając, że tam mniej rzeczy znika, nie wiadomo dlaczego. No właśnie, bo tutaj też mieliśmy ten problem, że, że sąd może nakazać Google'owi po prostu usunięcie z wyników wyszukiwania, bo to jest znana wyprzeglądarka. Albo Bing Bingowi tak samo, także to, Bingowi jest chyba tak to samo. No Ale jak, jak jest Podobno mniejsza jakaś przeglądarka? Bing jest tutaj bardziej oporny z tego, co słyszałem, chociaż nie sprawdzałem tego zbyt dogłębnie, więc mogę się mylić. No ciekawe, ciekawe, co to będzie z tymi wyszukiwarkami, no bo jeśli takie nakazy sądowe będą, to wzrośnie znaczenie tych mniejszych wyszukiwarek na pewno. No, czyli informacja dotyczy tego, że, że co, że Google tworzy własną bazę danych, no to pewnie korzysta z tej, z Wiki danych w takim razie, no bo to są też dane. Możliwe. Dlaczego miałby nie korzystać, no. Im większa baza danych, tym lepiej chyba. Jeśli to jest jeszcze w jeden sposób robione, no pewnie dlatego, włączyli się w te działania Wikidata też, Bo oni są, zdaje się, z sponsorem, tak? Tak, sponsorowali mhm. Wikidata. Mhm. No właśnie, no to, to tyle, jeśli chodzi o komentarze z zeszłego tygodnia. E, bardzo prosimy o dodawanie takich komentarzy, jeśli komuś coś przyjdzie do głowy. Kolejna informacja to Wiki lubi zabytki, konkurs największy na świecie, który e, co roku od 1 do 30 września Istnieje, można zgłaszać zdjęcia zabytków, z, nie tylko z Polski, ale i z całego świata. Na stronie wikizabytki.pl wiki można znaleźć informacje o tym, kto które zabytki jeszcze nie mają zdjęć, a jest ich całkiem sporo. Ja się zdziwiłem, bo myślałem, że już właściwie wszystko jest obfotografowane. Tak jak rozmawialiśmy o tym, że konkurs właściwie się kończy, no bo się wszystko już sfotografowało, ale bardzo dużo Brakuje zdjęć, opisów, zdjęć do, do, jako opisy do, do, do, do haseł, w ogóle do zabytków, bo niektóre zabytki nawet nie mają haseł swoich, ale to już jest inna sprawa, to nie, nie tego dotyczy ten konkurs. W każdym razie my w najbliższy tydzień, za tydzień, musimy już teraz o tym powiedzieć, bo o 10 za tydzień w sobotę w Chorzowie odbywa się spacer fotograficzny. No, tak jak w zeszłym roku, Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego zaprasza na fotospacer organizowany w ramach konkursu Wiki lubi zabytki. W tym roku będziemy robić zdjęcia Zabytkom Chorzowa. W ramach spaceru będzie możliwość wykonania zdjęć we wnętrzach modernistycznego budynku Urzędu Miasta. A to musi ładnie wyglądać, modernistyczny taki budynek. Sala sesyjna z wyjątkowymi witrażami budynku czwartego Liceum Ogólnokształcącego, klatka schodowa Aula z witrażami oraz kościoła ewangelickiego, niedostępnego na co dzień. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, nie tylko uczestników konkursu. Udział jest bezpłatny, no i w notatkach oczywiście jest link do tej informacji. Także jeśli ktoś chce się zainteresować i wybrać się na taki spacer, to zapraszamy Informacja pojawiła się 17 września na stronie wikizabytki.pl, a spacer 27 września o 10. No to tyle tej informacji, bo nie wiem, czy tutaj coś jeszcze się dzieje w, w konkursie, poza tym, że zbierane są... To, takie fajne były listy rankingowe, ile już załadowano zdjęć. W tej chwili nie mogę tego znaleźć jakoś tutaj. Też nie wiem, gdzie to jest. Patrzę tak na tą stronę główną wikizabytki. I przerażają mnie czerwone linki, które występują na tej stronie, które nie są linkami pustymi. Yy, także to trochę dziwnie zostało zrobione. Tak teraz yy, skonstatowałem. Może taki, taki design tej strony jest po prostu, że link jest na czerwono. czy znaczy, chyba nie wszystkie, a może i wszystkie linki są na czerwono. Dziwe. Nie, no taka jest etyka strony. Mnie to w ogóle nie przeszkadza. Zwróć uwagę, że w logotypie wiki lubi zabytki czerwień jest też dosyć taka no często występuje, o tak. No okej, okay. może to faktycznie się z tym komponuje. No, ale chyba przydałoby się, żeby to miało coś jakoś wspólnego więcej, nie? Bo tak bo z Wikipedystą kojarzy się czerwony link z, no, z brakiem hasła. No, niekoniecznie. Nie, mnie to kompletnie nie, nie, nie rusza. A, widzisz, a marka rusza. nie jest skierowane wyłącznie do Wikipedystów. Bym powiedział, że właśnie Wiki lubi zabytki ma promować Wikimedia na zewnątrz, a ludzie, którzy mają być zaproszeni do Wikimediów dzięki wiki lubi zabytki, nie mają takich skojarzeń. Wiki lubi zabytki ma czerwony kolor, wiki lubi ziemię ma tam, nie wiem, zielone, tak? A coś tam z Antarktydą miało niebieskie. No to wtedy, gdybyśmy to robili właśnie z, z tymi, tymi lodowymi, arktycznymi, czy tam antarktycznymi, nie pamiętam dokładnie, który, o które chodziło. Ale w każdym razie, gdybyśmy to robili z tą te, te zdjęcia związane z, z lodem i w ogóle, z, z, biegu, z biegunem, to prawdopodobnie wtedy linki byłyby niebieskie. Hmm. No tak, no bo, bo tylko w Wikipedii właściwie używa się czerwonych linków, które do donikąd nie prowadzą, natomiast wszędzie na innych stronach używa się tylko linków, które do czegoś prowadzą jednak. No to tutaj nie ma takiego rozróżnienia i właściwie tylko w tym naszym świecie wiki to, to ma jakieś znaczenie. Ale strona jest bardzo ładna, przejrzysta, z tym, że właśnie do tych statystyk nie mogę trafić, no ale to może, może za tydzień się uda już coś znaleźć i, i przedstawić, bo fajnie wyglądały te statystyki wtedy, pamiętam. Pamiętacie tak, ale one chyba były coś... robione jakoś zewnętrznie, bo wtedy było bardziej międzynarodowo. No właśnie, teraz już nie jest y, chyba na całym świecie, w Polsce w każdym razie jest. Gdzie jeszcze się odbył, to pewnie się okaże po zakończeniu. Aha, no i taka krótka informacja, że udało mi się tutaj w Młodzieżowym Domu Kultury porozmawiać z panią dyrektor na temat wystawy i zakończenia uroczystości, zakończenia konkursu Wikilubi Zabytki, y, która odbędzie się jeszcze nie wiadomo dokładnie kiedy, ale wiadomo, że w grudniu prawdopodobnie, albo pod koniec listopada. Natomiast od 18 listopada do końca roku tutaj w Młodzieżowym Domu Kultury będzie można oglądać e, prace nie tylko z konkursu, ale i z poprzednich konkursów, bo sala jest dosyć duża, zmieści się około 20-30 prac, więc będzie przyjemnie, można zobaczyć e, wszystko w jednym miejscu w centrum Warszawy. To, to już teraz mogę zaprosić, ale to dopiero 18 listopada się rozpocznie ta wystawa i prawdopodobnie będzie najpierw wystawa pracy z, z lat poprzednich, a jak już będą prace konkursowe wydrukowane, te, które w tym roku wzięły udział i które zostały wybrane, no to pewnie dołączą po prostu i, i po uroczystości, po wernisarzu e, będzie nowa wystawa z, e, również z laureatami e, tegorocznej edycji. No to tyle, jeśli chodzi o wiki lubi zabytki, chyba że coś jeszcze macie do dodania. Szymon, Ty coś, coś jeszcze powiesz nam na ten temat? Bo chyba... Nie, nie, No ja akurat zawsze się przecież raczej zajmuję kwestiami bardziej takimi długofalowymi, więc poszczególne konkursy mnie jakoś tak mniej interesują z, z natury. No właśnie, no to jest następny temat chyba dla Ciebie też, mam nadzieję. Multilicencje w commons. Jak to jest możliwe, że właśnie, bo w, w Commons, nie w, com, no w Commons, tak, Wikimedia Commons, że tam jest, bo ja, ja słyszałem, że no są tylko dwie licencje, które się nadają do, do Commons, czyli uznanie autorstwa i uznanie autorstwa na tych samych warunkach. I to zawsze przy wrzucaniu właśnie zdjęć, czy, czy jakiejś grafiki, czy, czy jakichś innych materiałów, no to, to trzeba się opowiedzieć albo taka, albo taka licencja. Natomiast okazuje się, że można używać też innych licencji. Wiecie, jak to dokładniej wygląda? No bo? właśnie, ja się ostatnio zdziwiłem, że była grafika, która miała warunek NC, ale okazuje się, że miała też inną licencję, która była wolna i dlatego mogła być w Commons. Nie wiem, jak to dokładnie działa, podejrzewam, że po prostu można użyć na tej bardziej wolnej i to wystarczy, ale szczegółów nie znam. Szymon? Znaczy ja też właśnie nie jestem tym, jak to się mówi, komunistą, więc nie znam tych, tych ich lokalnych warunków. Z całą pewnością nie ma żadnego zakazu, żeby multilicencjonować utwory, bo licencja to jest nic innego jak jakaś tam umowa i możesz po prostu dać komuś na umowie takiej, jeżeli mu pasuje, albo na umowie innej, jeżeli mu pasuje. I, I teraz tylko chodzi o to, żeby te e, licencje jedne z drugimi były no, jakoś tak w miarę e, kompatybilne. I właśnie problem e, s, e, s w ogóle Creative Commons jest taki, e, no, podnoszony przez e, prawników zajmujących się prawe, prawem autorskim, że e, jeżeli się spotka e, dwie e, licencje, e, jakieś różne z, obydwie z creative commons i się je zastosuje w jednym utworze i potem się chce z, z coś tam z tego przerobić i w ogóle, to się robi niesłychany bałagan, bo y, one są właśnie średnio kompatybilne jedne z drugimi. Y, pamiętam niedawno była taka dyskusja, chyba ona da, dalej trwa nawet, y, żeby wyrzucić z Wikipedii y, szablony, które informują o tym, że dany Wikipedysta godzi się żeby jego wkład był na licencji innej niż CC-BY-SA, czyli ta domyślna teraz stosowana przy zapisywaniu każdej edycji. No i jak dla mnie, to to jest z takiego praktycznego punktu widzenia, to by było bardzo dobre, żeby zlikwidować te szablony zgód na innej licencji, bo by wtedy wiadomo było, że to jest ta licencja, a nie inna. Ale z drugiej strony, tak patrząc na... Nie, jak cywilista, czy, czy jak tak, żeby ludzie mieli wolność ogólnie pojętą, no to lepiej, żeby mieli do wyboru y, jakieś inne licencje i żeby y, mogli stosować sobie, że na przykład y, udostępnię sobie jakiś tam utwór na licencji takiej, ale jeżeli chcecie, to też na jakiejś tam innej. Y, Także multilicencjonowanie jest, y, jest zjawiskiem dosyć y, starym, znanym, i raczej takim z kategorii, z problemów dla zaawansowanych. Mhm. No bo trafiamy na takie pliki, które mają też copyright na przykład, no ale to są rzadkie wyjątki, to tylko logo Wikipedii na przykład ma copyright, ale w, no to mnie troszkę zdziwiło, rzeczywiście zaawansowane mówisz. No to... no to jest zaawansowany problem, tylko ja się zastanawiam, jaki jest sens dawania takich wielu licencji z punktu widzenia tego, który ich udziela, tak? No bo skoro jest ta mniej restrykcyjna, no to po co udzielać takiej bardziej restrykcyjnej, tak? No może tam są inne zależy, zapisy w zależy tych Zależy skąd on nie? wziął ten utwór. Hmm. Czy to jest jego utwór taki niezależny, samoistny, czy może jest pochodny wobec czegoś, co miało właśnie już niewolną licencję. No, tak naprawdę to Możliwości jest bardzo dużo i musiałbym się przyjrzeć temu wszystkiemu, zanalizować sobie to i potem jakoś tam to streścić, bo, bo po prostu ciężko jest powiedzieć przy temacie multilicencjonowanie dlaczego to, dlaczego aha, to, dlaczego aha. to, dlaczego tamto. Sprawa jest bardzo skomplikowana, być może, czy przynajmniej dla mnie, bo dlatego, że ja się tym właśnie nie zajmuję commonsami jako takimi. Może Polimerek, który ma więcej doświadczenia z z commonsami, by już wiedział coś tam trochę więcej. Ale tak to y, trudno powiedzieć, na przykład po co ludziom na commons y, y, udostępnianie zupełnie niezależnych y, utworów na licencji innej niż wolna. Nie wiem. Mhm. I jeszcze jeszcze, jeszcze inne niż CC. Być może dlatego, że chcą po prostu. No, ma, mają prawo. Być może, to jest jedyne... no tak, tak, ale... być może to jest jedyne wytłumaczenie. No ale ja miałem wrażenie, że właśnie na Commons są tylko z taką licencją, z wolną licencją. Znaczy albo SA, albo no, PY. Ale nie, za, nie zawężaj y, wolnych licencji do, y, do CC, bo przecież są jeszcze różne no, inne tak. wolne y -hmm. licencje, więc tamte wolne licencje też mogą być. A dlaczego niewolne licencje CC? No do tego już nie wiem. Chyba, że właśnie to było to, że dlatego że po prostu muszą być jako, że one są stosowane do e, plików na komocach, które są utworami e, pochodnymi wobec utworów, które zostały mm -hmm. e, udostępnione na licencji niewolnej. Mm -hmm. No to może zróbmy tak, że, bo ty mówisz, że możesz się z tym zapoznać i w przyszłym tygodniu troszkę więcej opowiedzieć na ten temat. Nie obiecuję, że to będzie w przyszłym tygodniu, Aha. bo póki co, to ja mam sporo różnych innych no tak. e, zadań. Rok, Ale rok może po prostu akademicki się zaczyna to chyba niedługo e, i, i trwają przygotowania, no, u nas jeszcze nie. E, no dobrze, to w takim razie, o, komputer mi się zawiesił, także Marku, poproszę Ciebie o odpowiedź, co tam mamy. Następny, następny. temat to są obchody trzynastolecia polskiej Wikipedii. Już sobie otwieram odpowiednią zakładkę. No właśnie, w tym roku w Poznaniu się odbędą te obchody. I być może można uznać e, nie, nie, warszawskie nie. spotkanie za, za tą okazję, tak? Oczywiście, e. znaczy komunikat, że urodziny w tym roku organizujemy w Poznaniu. To, to, to brzmi tak trochę jakby cała Polska zjeżdżała się do Poznania, a to wcale nie, po prostu w każdym mieście, w którym jest jakikolwiek wikipedysta, który czuje, że się może spotkać z jakimś innym wikipedystą w tym samym mieście, to tam sobie mogą zrobić e, obchody z okazji urodzin na, naszej polskojęzycznej Wikipedii. Mogą się zwrócić z prośbą do e, stowarzyszenia o dofinansowanie takiego spotkania. E, tutaj e, uwaga, e, to może być na rezerwację stolika, może być na, czy tam sali, być, może to być na tort, może to być jakieś na przekąski picie, nie może być na alkohol. E, dlatego, że to raczej idzie z, z pieniędzy OPP. No i tak się stało, że wikipedyści z Poznania zwrócili się tutaj konkretnie awersowy do, do zarządu. No i dostali dofinansowanie na sobie to takie poznańskie spotkanie. Ale podobnie Jarl mówił do Karola, że może by coś zrobić. Ja w tym momencie też jestem dosyć zajęty, ale może się spiknę z cynkiem i, i naszym Karolem Karolusem i jeszcze kogoś tam zaprosimy. Być może będzie coś w Lublinie. Także ogólnie no... Tak jak kiedyś było w wielu miastach jakieś różne spotkanka, to póki co to teraz tylko w Poznaniu. Ale to nie znaczy, że nie można się spotykać nigdzie indziej pod dokładnie takim samym szyldem. No tak, no my też możemy tort sobie zamówić na 4 października i wtedy przesunąć te obchody na, w Warszawie, na warszawskich otwartych wiki spotkaniach, które już właśnie wiemy, że będą 4 października, bo tak niestety tylko jest możliwe, Zajęcie sali, którą od jakiegoś czasu dostajemy od faktycznego domu kultury. No właśnie, czyli, czyli to jest jedno z możliwości spędzenia, obcho no, czy obchodzenia tego święta, trzynastej rocznicy powstania polskiej wikipedii. Zapraszamy do Poznania, jeśli ktoś ma blisko do Poznania, jeśli nie, no, to, a, a ma kilka osób, może zorganizować sobie również we własnej okolicy takie spotkanie. Może też przyjechać do Warszawy. I zapraszamy do Warszawy na 4 października też. Ale to nie są jakieś centralne obchody, <śmiech> tak jak, tak jak <śmiech> słyszymy. E, Szymon powiedział, że to są, no, jeśli ktoś chce, to organizuje i cześć. Jest tam parę osób w Poznaniu, które mają na to ochotę i dlatego zorganizowały. No a u nas warszawskie otwarte wiki spotkania. Ale nie zamawialiśmy na razie żadnego tortu. Nic mi o tym nie wiadomo. No, może warto właśnie zastanowić się i poprosić o dofinansowanie tortu ze świeczkami. Niestety komputer ciągle K zawieszony, tam następna informacja. Tak, przez Konferencja chwilę widziałem. w Rosji 2014, no właśnie. Tak, długi tekst za który dziękujemy, to pisał kto? Już sprawdzał. Ency. Ency, Ency, no Ency, Ency. Oczywiście, że Ency. Ency jest naszym tak, tak zwanym koordynatorem kierunku wschodniego. On zawsze, kiedy przyjeżdżają doktor Bugi i Stas do, do nas na konferencje nasze, to nich tłumaczy. On regularnie do nich tam jeździ, i utrzymuje z nimi kontakty. Także to oczywiście Ency był. No i tutaj co ciekawe, bym chciał zwrócić na to uwagę. No oczywiście ten pierwszy dzień, jak możemy tam zobaczyć, taki, jak to Ency chyba napisał, bardziej pod akcentem politycznym. Drugi bardziej już sam wiki, czysto wiki. Ciekawostka tutaj tak no, jedna z bardzo, bardzo wielu. Rosjanie chcą sobie przebotować do 2015 roku, nie wiem czy do końca, czy gdzieś, w każdym razie chcą mieć w 2015 roku, wszystkie infoboxy zgodne z wikidanymi. No brawo. Ale oni chcą te informacje stamtąd y, wyświetlać na bieżąco, czy kopiować botem? Nie, nie, nie, nie no, absolutnie, to, to nie, e, nie wyobrażam sobie tej drugiej wersji, po prostu chcą w e, infoboxie, zamiast ręcznie e, wpisywać, tak no tam mhm. tekstu na twardo, e, wywołać sobie od razu komendę, czy wpisać komendę, która wywołuje daną wartość z wiki danych. No, bardzo dobrze, Jeżeli bardzo dobrze. Jest, no tak ma być docelowo. Mhm. U nas też się zdaje się to dzieje. Jak tam z tym szablonem językowym? E, no powoli, ale do przodu. E, Zasugerowałem to jakiś czas temu malarzowi on powiedział, że to jest idealny właśnie przykład na coś takiego, bo wywołań ten infobox ma niewiele. Za to pól, które w różny sposób można wykorzystać i właśnie w różny sposób można zasysać wartości z wiki danych jest sporo, a sam w sobie ten infobox jest też taki ewidentnie do poprawy, więc jest właśnie idealnym y, materiałem na, na, na różne testy. Y, no i jeżeli się powiedzie, to powolutku, powolutku, mam nadzieję, że będziemy y, jakoś tak już to uzgadniali właśnie z wikitanymi. Y, ale to już jest bardziej y, tekst do, czy temat do przedstawienia przez kogoś, kto się zajmuje y, właśnie tymi to nie ma nazwy po polsku, ale powiem no jakimiś takimi zestrukturyzowanymi ze danymi. No to e, chyba Masti, tak? Marek, Marek Stylmasik e... chyba najbardziej. Nie wiem, to znaczy ja na przykład y, rozmawiałem z PMG i on był bardzo, bardzo, bardzo żywo tym zainteresowany. E, także może bardziej PMG niż Masti, nie mam pojęcia. To może na warszawskie otwarte Wiki spotkania zaprosimy, żeby taką zrobił jakąś prezentację na temat tych danych. Chociaż Myślę, nie wiem, to jest dosyć... że jak najbardziej byłoby warto. To jeszcze takie pytanie, tak przy okazji, jak sobie radzi wizualny z tymi zaciąganymi z wiki danych y, informacjami? Szymon, orientujesz się? Hmm, ale co to ma jedno do drugiego? No bo jest taka informacja z wiki danych zaciągnięta, prawda? Tam jest szablon i teraz ktoś wchodzi, nie, nie zna się kompletnie i chce to edytować edytorem wizualnym. Do... A tak samo mógłbyś powiedzieć, że chcę to edytować wikikodem, artykuł. No tak. Artykuł, jak, jak, jak edytujesz artykuł, no to widzisz tam infobox. I po prostu nie widzisz y, parametru, który miałby w swojej wartości, przepraszam, że teraz mówię tak językiem y, y, ściśle wikipedycznym, ewentualnie zaraz to przełożę na polski, ale nie widzisz parametru, który w swojej wartości ma komendę wywołującą coś z wiki danych. Innymi słowy, nie widzisz tekstu e, kreska, nazwa parametru, powiedzmy, nie wiem, nazwa, e, imię i nazwisko, wiem, imię, nazwisko, y, y, o ten, znak równości, e, i potem jakiś tam, powiedzmy, Jan Kowalski, Jan Kowalski, cokolwiek. E, tylko w ogóle nie, nie ma czegoś takiego, jak powiedzmy nazwisko, kreska nazwisko równa się, e, tylko to, to jest automatycznie już pobierane do, e, do każdego e, tego szablonu i ten tekst, to, że jest zawsze automatycznie pobierany, jest wyłącznie w infoboxie. Więc człowieka, który edytuje w visual editorze, a przypomnijmy sobie, visual editor e, nie umożliwia edycji szablonów, więc od razu y, rozumiemy przez to, że jeżeli edytuje w, w Visual Editorze, to edytuje raczej artykuł, na pewno nie szablon, no to on w ogóle tego nie widzi, więc to, to w ogóle nie ma dla niego problemu, w ogóle nie ma zjawiska. Więc okay. jak sobie radzi? Okay. Jest po prostu no, neutralny. <głos> <głos> Okej, okay, rozumiem. No to ciekawy jestem, jak to będzie wyglądało, jak informacja się rozejdzie, bo mam wrażenie, że w tej chwili świadomość na temat wiki danych... Jest w projekcie przynajmniej u nas dosyć niska. W sensie, że no parę osób coś no, tam wie. Tak. Jak, jak, jak tam w ogóle wejść, co, co tam robić, tak? Parę osób ma pewnie powłączane różne gadżety, żeby, żeby to sobie ułatwić. A większość to pewnie jakie wikidane w ogóle o co chodzi? Nie, czy raczej wiemy, co to są wikidane. Problem jest taki, że my jeszcze nie wiemy w jaki sposób je wykorzystać. Że się da. Jak, jak to wykorzystać? I jaka waga jest y, tej możliwości wykorzystania danych z Wikipedii, jakie to są ogromne możliwości. I tej właśnie skali możliwości nie znamy albo nie doceniamy. Tak bym powiedział. Mm -hmm. No udało mi się przez drugi komputer połączyć na szczęście. Yy, no Właśnie, także fajnie byłoby, żeby ktoś to, nie wiem, czy to się da przystępnym językiem, <grym> opowiedział, bo może, może ktoś się zainteresuje i, i się włączy w to, bo to ciągle jest jednak czarna magia. No ale czarnej magii trochę musi, znaczy magii w ogóle tutaj musi trochę być, niekoniecznie czarnej w tym programowaniu i w tych wszystkich tam gdzieś metastronach i tak dalej. No właśnie, a opowiedzcie, bo w zeszłym tygodniu była audycja właśnie na temat user experience, czyli doświadczenia użytkownika, użytkownika wikipedii. No i jak oceniacie tą audycję? Przyniosła wam coś pozytywnego? Coś, jakąś e, zmianę? Bo widziałem, że sporo osób oglądało, te, znaczy słuchało tej audycji. Znaczy tego spotkania. Nie wiem, ja, do mnie nie dotarły żadne jakieś sygnały zwrotne, że ktoś, prawda, posłuchał, zauważył i coś w związku z tym się dzieje. Widziałem jedynie, że Szymon y, zmieniał to, co ustaliliśmy, czyli y, y, wiki, Fundacja Wikimedia na, na angielskojęzyczną nazwę. Mhm. Mm mm -hmm. No ale długa rozmowa, dwie godziny yy, i te tematy są opisane chyba, tak, na stronie, tam, tego yy, waszego notatnika? Na notatknika. YouTube są linki do czasów, to też dzięki Szymon, że to zrobiłeś. A, no właśnie, mhm, no to fajnie. Mam no dla mnie to jest chyba kluczowa sprawa przy, przy tak długim pliku, żeby wiadomo było, co kiedy było, że yy, inaczej, no, dwie godziny i posłuchacie sobie, o czym rozmawialiśmy. To jest trochę trudne. No tak, tak. szczególnie, no, no przynajmniej kolejne tematy po, przynajmniej powinny być wypisane, ale jeśli są czasy, no to już w ogóle jest super, bo w YouTubie można łatwo przeskoczyć do, do konkretnego czasu. Przy okazji stwierdziliśmy, że YouTube strasznie długo pracuje nad zmianami w pliku, to znaczy zacząłem od tego, że uciąłem y, dla eksperymentu początek, Yy, i on to zapisywał chyba cały dzień w ogóle. No ale on zapisuje całe wideo. Marko, to nie jest audio, które wiesz, przecinasz i już. No dobrze, no ale zapisywanie dwugodzinnego wideo przez cały dzień to też jest musi cały, trochę na, długo. na nowo go zrenderować, on jest tam chyba dosyć dużej rozdzielczości, z tego co widziałem, czy, y, 720 to chyba nie, ale 480, no to, to jest wideo, to jest wideo, które ma dużo więcej waży niż zwykłe audio. No, dziwne, że, że właśnie nie ma czegoś takiego jak YouTube dla, dla audio. No ale niewidocznie nie jest potrzebne. Może podcasty załatwiają sprawę. E, no to fajnie. Czyli dzisiaj e, uda Wam się nagrać kolejne takie spotkanie? Czy bo tam próbowaliście się umówić chyba z Wojtkiem. No, i jeszcze no się właśnie... zastanowimy po audycji, co dzisiaj zrobimy mhm. z tym. No, jak. Spotkamy się, mam nadzieję, że się spotkamy, ale jak Wojtek napisał, że nie może. No to to jest y, trochę ciężko, zaraz. E, aha, no właśnie, Wojtek napisał, że, że damy rady sami. No. Chodzi o to, że mieliśmy plan y, dzisiaj zrobić strony y, poświęcone, y, poświęcone czytelnikom, poprawić. Mhm. No więc trzeba mieć silną wizję, w jaki sposób je trzeba poprawić. E, I y, najlepiej by było, żeby ktoś mi z zewnątrz z silną wizją przyszedł, bo ja już, y, no... Tracę pewne takie, hmm, taką świeżość oglądu ty, tego wszystkiego, bo już widziałem to tyle razy, że, że no, no już m, trochę nie mm -hmm. wiem. No tak, tak, bo to jak się, jak się jest wewnątrz, to trudno. Myślę, jest trudno dla mnie jest jest hmm. taka, taka, taka duża, no powiedzmy. No jasne. Tak. Więc, no to więc, może spróbujemy, może nie ja nie się bez... spróbuję włączyć. Ciężko. Może, może mi się uda jakoś tutaj pomóc, a jeśli nie, no to... No to, to temat można zostawić na no, kiedy indziej na przykład i wtedy yy, no, cały czas fajnie byłoby zobaczyć to rzeczywiście świeżym okiem. Nie wiem, czy Aga Szóstek się uda, żeby ona przyszła na warszawskie otwarte wiki spotkania, bo może by nam dużo powiedziała właśnie o, o user experience. Ona jest specjalistką od tego i fajnie, żeby swoim okiem spojrzała na w ogóle na Wikipedię być może i na te strony dla użytkowników, na te, które jej zadamy, bo możemy jej po prostu poprosić ją, żeby zobaczyła sobie konkretne strony i co ona na, na ich temat myśli. To też może być ciekawy eksperyment, ale ja myślę o czymś takim, żeby nowego użytkownika wziąć i poprosić na przykład, żeby znalazł jakąś informację w systemie stron pomocy, że to może być też ciekawy test, na ile to jest skuteczne. Mm -hmm, mm -hmm. No widzę, że jeszcze nie ma żadnych prezentacji wpisanych na warszawskie otwarte wiki spotkania, bo to jeszcze no, dosyć dużo czasu, chyba 3 tygodnie, tak? Mniej więcej. No ale jest, jest czas, można dopisać, zobaczymy, czy co się uda. Kolejna informacja, tutaj odbiegliśmy troszkę od tej konferencji w Moskwie, no, ale w każdym razie Radio Wolna Kultura, taki podcast no, powstał już jakiś czas temu. To, to jest odłam naszego, naszej audycji, która w, w pierwszej części omawiała problemy czy, czy zagadnienia z Wikipedii, a w drugiej części z Wolnej Kultury, wspólnie z Koalicją Otwartej Edukacji nagraliśmy już czwarty podcast. I tak tam ciągle nie ma nazwy. No, miał się nazywać Wolna Kultura, ale no, mamy wątpliwości, bo to jest zbyt szeroka nazwa, zbyt często używana. No więc może Radio Wolna Kultura taki padł pomysł podczas ostatniej audycji. Może to będzie fajne. No i w ostatniej audycji, którą można sobie pobrać ze strony koed.podcasty.info można posłuchać o tym, że e-booki bez DRM sprzedają się dwa razy lepiej na przykład. Jest link do debaty na Open, open Air, to, Open -air, to, to jest taki, taki festiwal, który e, młodzież gromadzi muzyczne i podczas tej, tego Openera odbyła się debata również, w której brał udział Michał Rysiek Woźniak, który właśnie był w, w audycji, występuje również. <coughs> Opowiadaliśmy o tym, że Paolo Coelho wystąpił w obronie Pirate Bay, no i o tym, że lepiej mu się sprzedają książki, jakie jak piraci. No i mówiliśmy też o mapie wolnej Polski, yy, która no nie jest wolna, znaczy Polska jest wolna, tylko mapa nie jest wolna. To zapraszam, jeśli ktoś ma ochotę do subskrybowania i do przesłuchania yy, audycji, do pobrania ich. Yy, przypomnę, koed.podcasty .info warszawskie otwarte wiki spotkania 4 października 2014 roku. No to już właściwie temat jest zamknięty, bo tutaj nic nowego się nie pojawiło. Jest nowa strona, już jest, można się dopisać. Aha, no to właśnie o tym nie powiedziałem. W dyskusji tej strony każdy, kto chce być informowany o tym, co się będzie działo i o kolejnych spotkaniach, może dopisać swoją nazwę użytkownika. No i wtedy dzięki mechanizmowi powiadomień w wikipedii otrzyma taką informację. Testowaliśmy to w zeszłym tygodniu chyba czy, czy jakiś czas temu z Szymonem i już wiemy, jak to należy zrobić, tak, Szymon? Udało się w końcu i dotarła i do ciebie, Marku, też ta informacja? Tak, ta no, kluczowy jest ten podpis w tej samej wiadomości, w której się wpisuje niki. No i musi być pod tymi nikami. Tekstem. A, pod tekstem. Mhm. No tak. To no jest... właśnie, jest parę wskazówek. Mam nadzieję, że uda mi się tu to zapamiętać. Na końcu tekstu, to, bo, bo e, to, jest, e, to jest mechanizm przez, e, pomyślany w ogóle jako do komentarzy, do dyskusji gdzieś tam. Więc tam, gdzie wikipedyści mają naturalną reakcję do podpisywania się pod własnym tekstem. No i teraz, e, jeżeli chcemy kogoś pingnąć, to musimy się podpisać pod własnym tekstem. Mhm. No jest to logiczne, ale myślę, że te wymagania warto by dopisać na przykład na stronie pomocy. Nie, to znaczy my tutaj korzystamy tak troszkę nie tak jak się powinno z tego, bo to nie o to chodzi, żeby to był newsletter. My to korzystamy z tego jak z newslettera, no. Jest taka możliwość, żeby uzyskać uprawnienia do wysyłania takich newsletterów i to troszeczkę inaczej działa wtedy. No ale to wszystko jest y, jednak bardziej skomplikowane niż to, co my tutaj wymyśliliśmy chyba. I na razie będziemy korzystać z tego, dopóki się da. Y, I działa to sprawnie bardzo. Mamy tutaj kilkanaście osób, które są wpisane. No każdy z nich dostaje powiadomienie, które wyskakuje dopiero jeśli y, zaloguje się na swoje konto w Wikipedii. No i tam ma po prostu... Nowe, albo nowe dostaje maila. W się od tego, jak sobie w preferencjach jak sobie jak ustawił. Ustawiam. Aha, no właśnie, tam w preferencjach też można i my. No to rewelacyjny sposób na komunikację. Yy, I zachęcamy do korzystania w, również w innych dyskusjach, innych projektów, bo to chyba też jest możliwe, ale tylko na Wikipedii zdaje się, bo to w innych yy, wiki wikiach, bo może też. Yy, znaczy na wszystkich chyba Aha. projektach Wikimedia działa wywołanie, tak mi się wydaje w tej chwili. Może gdzieś wyjątkowo jest wyłączone, ale wydawało mi się, że generalnie jest włączone na wszystkich projektach Wikimedia. Yy. No, no to w każdym razie, jakby ktoś chciał, to możemy podpowiedzieć, jak to dokładniej zrobić. Yy, to tyle, jeśli chodzi o warszawskie otwarte wiki spotkania. No ten tort trzeba będzie zamówić rzeczywiście chyba. No... Myślę, że warto. Mhm. Jeszcze został nam ostatni temat. Właśnie. Do 26 września zgłaszać można artykuły, które mają wziąć w akcji miesiąc wyróżnionego artykułu. To jest taka informacja, która już tutaj mamy od dłuższego czasu. Możemy posłuchać może tej informacji, tylko co chyba za długo trwa. Nie pamiętam, ile to czasu trwa. Mamy 5 minut do końca. A tu nam się nie pokazuje czas. To też jest błąd tego wyświetlacza kolejny. Nazywam się Borys Kozielski, jestem członkiem stowarzyszenia Wikimedia Polska. Rok 2014 to 13 rok polskiej Wikipedii i obchodzimy go pod znakiem weryfikacji największej encyklopedii świata. W polskojęzycznej Wikipedii codziennie pojawiają się nowe hasła. Szczegółowo opracowane artykuły i ilustracje otrzymują status wyróżnionych, czyli takich, które uzyskały miano artykułu na medal, dobrego artykułu, listy na medal lub ilustracji na medal. Niektóre z nich łączy także tytuł grupy artykułów. Obecnie jest ponad 2600 wyróżnionych artykułów i ponad 420 medalowych ilustracji. To, no to tyle tej prezentacji. Myślę, że wystarczy. Strona miesiąca wyróżnionego artykułu jest w linku do notatek naszej audycji. Zapraszamy do udziału, bo do 26 września jeszcze trwa ta akcja. Warto o tym y, przypomnieć. No, przy okazji chciałem powiedzieć, że w naszym strumieniu, Marek na przykład nie wiedział, że w naszym strumieniu jest coś takiego jak serwis informacyjny Wikiradia, który zawsze o pełnej godzinie, y, po wypikaniu godziny pełnej y, Przedstawiane są te informacje, które są na bieżąco ważne w życiu wikipedystów i wikipedii. Między innymi ta informacja tam się pojawia. Pojawia się też informacja właśnie o, e, a już nie pamiętam w tej chwili jeszcze o czym, no w każdym razie te bieżące informacje o wiki lubi zabytki, e, jak jest tydzień wyróżnionego artykułu, tydzień tematyczny, jak jest tydzień tematyczny, to też się pojawia informacja o tym od Marychy 80, także warto y, może raz na jakiś czas sobie włączyć strumień wiki radia, żeby posłuchać, co tam w trawie pisze. Ale też można dołączyć się z redakcją tych wiadomości. Y, sprawa nie jest trudna, z Marychą już tutaj przećwiczyliśmy, że to bardzo łatwo y, takie do, taką taką informację do serwisu dodać. No i cóż, i to chyba wszystko. W takim razie minuta 40 nam została do to końca. To jeszcze więc... mamy chwilę czasu, to można mhm. przy okazji powiedzieć, że trwają kolejne wybory administratora. Jacek 555 jest wybierany w tej chwili yy, i ma 44 głosy za i głosów przeciw 10. Mhm. Jeszcze przez dwa dni można głosować. No to zapraszamy. No to chyba wszystko w takim razie. Szymon, coś jeszcze masz do dodania? Mamy minutkę? Mam do dodania, ale to jest kwestia na następne spotkanie i następny normalny taki już czas antenowy. Jest nowa, ciekawa funkcja eksperymentalna, która póki co zachowuje się na... tak, tak jakby śmieciła, bo, bo to są jakieś takie cztery dziwne literki, które linkują jeszcze do czegoś, co jest poza Wikipedią i nie wiadomo jak, co, o co chodzi. Podobno to ma, ma być po to, żeby to Wikipedia chodziła szybciej, a są ludzie, którzy mówią, że to im bardziej śmieci ozety i nie zmienia w ogóle życia niż w czymkolwiek pomaga. Na no. HHVM mówisz, tak? Tak, tak, tak. Więc no to jest takie do omówienia na, przy następnym spotkaniu. To tylko krótko jeszcze przypomnę, Ozety, czyli taki wykaz ostatnich zmian w Wikipedii. Bo można sobie śledzić ostatnie zmiany i patrzeć, co tam się, co tam kto robi w tych zmianach, znaczy co, co, jakie są zmiany ostatnie i, i to są ozety, tak, nasz taki, jak to się mówi, to, to jest, w slangu wikipedyjnym. W slangu, w slangu wikipedyjnym tak. No to wszystko w takim razie. Bardzo dziękujemy za uwagę. Był ze mną tutaj w studiu Marek Mazurkiewicz, a w Lublinie Szymon Grabarczuk. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia.